Tu program Trzeci Polskiego Radia. Przed mikrofonem Marta Malinowska jest 14. Serwis informacyjny przygotowała i przedstawi Monika mazur -Hrzany. Pomogę w każdej sprawie, miał powiedzieć Orban. Do Putina ujawniono październikową rozmowę telefoniczną polityków. Dwie pijane pielęgniarki w szpitalu w Łodzi usłyszały już zarzuty. Uczestniczka powstania warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska kończy dziś 99 lat. Premier Węgier Viktor Orban zadeklarował prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi bycie do dyspozycji w każdej sprawie, w każdej, w której może okazać się pomocne. Tak wynika z zapisu październikowej rozmowy, do której dotarła agencja Bloomberg. O szczegółach Piotr Piętka. Według źródeł Bloomberga raport rządowy to autentyczny dokument rozmowy telefonicznej Orbana i Putina z 17 października ubiegłego roku. Orban miał powiedzieć, że ich przyjaźń osiągnęła tak wysoki poziom, że pomoże w każdy możliwy sposób, aby zakończyć wojnę Putinowi na Ukrainie. Dodał, że jest do dyspozycji Putina w każdej sprawie, w której może pomóc. W oficjalnym protokole rządowym ujawnionym przez anonimowe źródło jest także mowa o budowaniu grupy przyjaciół, dzięki którym, jak powiedział Orban, będzie więcej okazji, by stawić opór wspólnym przeciwnikom. Zarówno premier Węgier, jak i prezydent Rosji ciepło wypowiadali się o Donaldzie Trumpie. Ujawnione przez Bloomberga dokumenty są kolejnym dowodem na bliskie i zażyłe relacje najważniejszych węgierskich polityków z władzami Rosji. Kilkanaście dni temu ujawniono taśmę z nagraniem rozmowy szefa węgierskiej dyplomacji, Ciarto, z Rosji. Współpraca Ministrem Spraw Zagranicznych, Siergiejem Ławrowem. Węgierski polityk miał obiecać działania na rzecz ściągnięcia europejskich sankcji z siostry najbogatszego Rosjanina. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. A dziś w Budapeszcie gości wiceprezydent USA, J.D. Vance. Wizyta tuż przed wyborami na Węgrzech ma być wyrazem poparcia właśnie dla Wiktora Orbana. Pijane pielęgniarki zatrzymane w łódzkim szpitalu. W Wielką Sobotę policję zawiadomił zaniepokojony pacjent. Pielęgniarki pracowały na oddziale kardiologii szpitala imienia Kopernika. Usłuchow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 Mówiła aspirant Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Kobiety usłyszały zarzuty narażenia pacjentów znajdujących się pod ich opieką na bezpośrednie ryzyko utraty życia lub poważnego uszczerbku na zdrowiu. Prezydent Karol Nawrocki pisze list do premiera Donalda Tuska. Domaga się w nim zaskarżenia do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej umowy z państwami Mercosur. Wieś nie może dłużej czekać. Do listu dołączam gotowy projekt takiej skargi. Wszystko jest gotowe, wystarczy tylko działać. Takie nagranie pojawiło się w mediach społecznościowych prezydenta. Odpowiedział już na nie wicepremier szef MSZ Radosław Sikorski. Prezydent nie ma żadnych konstytucyjnych uprawnień do prowadzenia polityki europejskiej, która jest wyłączną domeną Rady Ministrów, napisał w mediach społecznościowych. Umowę o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a Mercosurem podpisano 17 stycznia. Rolnicy obawiają się, że doprowadzi do zalewu Europy tanią żywnością z Ameryki Południowej. Na polskich lotniskach nie ma problemów z dostawami paliwa przekazali przedstawiciele największych portów lotniczych w kraju. To ważne informacje dla pasażerów w kontekście informacji do, docierających z Włoch, gdzie niektóre porty lotnicze jako pierwsze w Europie oficjalnie ogłosiły problemy z dostępnością paliwa do samolotów. Jak wygląda sytuacja w Polsce wyjaśnia rzecznik portu Poznań Ławica Marcin Wesołek. Po świętach wielkanocnych nie mamy już żadnych sygnałów dotyczących tego, że są jakieś problemy z zaopatrzeniem w paliwo lotnicze na polskich lotniskach. Nie mamy też żadnego sygnału, że jest z tym jakiś problem na poznańskim lotnisku. W tej chwili nie ma żadnych zakłóceń w ruchu lotniczym między portami we Włoszech a portem w Poznaniu. Oczywiście monitorujemy sytuację na bieżąco. Od momentu rozpoczęcia konfliktu na Bliskim Wschodzie ceny paliwa lotniczego w Europie wzrosły ponad dwukrotnie. Na zakończenie przekazujemy najserdeczniejsze życzenia urodzinowe. Wanda Traczek-Stawska, pseudonim Pączek, uczestniczka Powstania Warszawskiego kończy dziś 99 lat. Poinformował o tym w mediach społecznościowych prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Przypomniał, że jubilatka jest honorową obywatelką Warszawy, strażniczką pamięci o cywilnych ofiarach Powstania Warszawskiego i bohaterką. Pani Wando, jesteśmy wdzięczni za wszystko, życzymy dużo, dużo zdrowia i wszystkiego co najlepsze, napisał prezydent Warszawy. Oczywiście dołączamy się do tych życzeń. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Do końca dnia pochmurno i deszczowo, na wschodzie deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg. Na wschodzie też nadal porywisty wiatr. Na termometrach od 4 do 13 stopni. 64. urodziny Trójki. Kocha, lubi, szanuje. Kocha. 5 minut po godzinie 14. Tu Myśliwiecka 357. Katarzyna Firz- Wojtkowska tę audycję realizuje. Katarzyna Wojtasik wydaje. Marta Walinowska przed mikrofonem. Dzień dobry Państwu. Zapraszamy na dzisiejsze spotkanie w Tu Myśliwiecka 357. <grywa> I'm <laughs> a <laughs> Gorilla see, Feel Good na początek naszego dzisiejszego spotkania. W audycji Tu Myśliwiecka 357 stawiamy na to, żeby ten czas spędzić w towarzystwie wyjątkowych i wartościowych gości, na no przede wszystkim, żeby upłynął nam on na tych unikatowych rozmowach i jestem przekonana, że ta dzisiejsza właśnie taka będzie. Co prawda jesteśmy już w poświątecznym momencie, ale jeszcze bardzo świeżo. Więc naszym gościem będzie dzisiaj Tomasz Stawiszyński, filozof, eseista, autor książek takich jak Co robić przed końcem świata? Ucieczka od bezradności, a także tej ostatniej, czyli ćwiczenia z dysonansu, która udowadnia, że różnego rodzaju krytyczne ćwiczenia oparte na myśleniu krytycznym są naprawdę dostępne dla wszystkich. Żeby zachęcić Państwa już na początku do zostawienia, stania z nami, to ja powiem, że my y, mamy tę książkę. Dzięki uprzejmości wydawnictwa, znaki i z wielką przyjemnością się z Państwem podzielimy kilkoma egzemplarzami. myśliwiecka radiopl to jest nasz adres mailowy. Zachęcam bardzo do kontaktu. Salasu teraz y, muzycznie, mówin, a już za chwilę rozmowa z Tomaszem Stawiszyńskim. Śliwiecka357. Dzisiaj spotkanie które mam nadzieję w tym okresie poświątecznym, bo chciałabym go bardzo jeszcze podtrzymać, będzie dla Państwa wartościową rozmową. Tomasz Stawiszyński jest dzisiaj naszym gościem. Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo nam jest miło, że Pan nas odwiedził. Filozof, publicysta, autor książek. Ta ostatnia książka, czyli ćwiczenia z dysonansu, to jest taki punkt odniesienia podczas tej naszej rozmowy. Ale chciałabym zacząć od... Pytanie chyba najbardziej ogólnego, jakie przyszło mi do głowy, zastanawiając się nad tym, jak tę rozmowę poprowadzić. I chciałam pana spytać o to, czy to są dobre czasy dla filozofii, tak ogólnie. No bo wiemy, że żyjemy w rzeczywistości, która bardzo poszukuje jakiegoś porządku, jakiegoś nazewnictwa. Pan o tym bardzo dużo też opowiada w licznych swoich publikacjach. Więc jak na tle tych wszystkich, nazwijmy to, sposobów nazywania, myślenia, czucia, rozumienia, plasuje się filozofia? Pozwolę sobie, żeby odpowiedzieć na to pytanie, cofnąć się w czasie o tak dwie pół dekady mniej więcej. Na początku lat dwutysięcznych, kiedy studiowałem filozofię, zrobiłem taki cykl wywiadów z polskimi filozofami, który się ukazywał wtedy w życiu z kropką, już nieistniejącym, dotyczący właśnie tego czy czas filozofii się skończył, czy nadchodzi czas filozofii. I tam różne osoby się wypowiadały. Zaczęło się to od wywiadu z profesorem Bogdanem Chwedeńczukiem, który mówił, że filozofia już się kończy, że nauka wystarczy. Te wszystkie kompetencje filozoficzne dawno zostały przez naukę zastąpione. Jeszcze tam Agata bielik Cropson się wtedy wypowiadała, Magdalena Środa, Bogusław Wolniewicz. I u nich przeważał jednak taki ton, zwłaszcza u Wolniewicza, pamiętam, że czas filozofii nadchodzi, że filozofia właśnie w tych skomplikowanych czasach, które przed nami będzie miała wiele do powiedzenia... No i tak myślę, że w zasadzie ich Chwedeńczuk miał rację i oni mieli rację. To znaczy z jednej strony nauka się niesamowicie rozwinęła i bardzo wiele takich tradycyjnych problemów filozoficznych dzisiaj z powodzeniem naukowcy rozważają, zwłaszcza na przykład neuronaukowcy, a z drugiej strony... Świat się zrobił strasznie skomplikowany i nawet tacy bardzo empirycznie usposobieni, uczeni jak na przykład Ian McGilchrist, bardzo popularny, dzisiaj modny nawet można powiedzieć neuronaukowiec, mówią, potrzebujemy jakiejś takiej refleksji, która nam te rozparcelowane różne aspekty, elementy świata złoży na nowo w całość. I filozofia jest do tego bardzo dobra, więc wydaje mi się, że zdecydowanie jej dzisiaj potrzeba. Książka ćwiczenia z dysonansu, czyli Pana ostatnia pozycja, ukazała się jesienią. I tu znowu mam pytanie dotyczące takiej pogoni za nowościami. Bo w natłoku tego, jak dużo rzeczy jest cały czas wydawanych, my często mamy poczucie, że one się przedawniają. Jak pan sobie radzi z takim właśnie tempem, które jest nam trochę dzisiaj narzucane? No to jest duże wyzwanie muszę powiedzieć i rzeczywiście nie tylko świat pędzi, ale i rynek wydawniczy działa w taki sposób, że książka najintensywniej żyje mniej więcej przez kwartał, a później no, już inne książki się pojawiają i, i bardzo ciężko jest tak powyżej tego kwartału utrzymać zainteresowanie książką. Co ma swoje i dobre, i złe strony? No Dobre są takie, że rzeczywiście przez te trzy miesiące jest duża intensywność, ale potem to zainteresowanie niekiedy opada. Chociaż akurat jeżeli chodzi o moje książki, to jest tak, że one dość długo się sprzedają. Są takimi longsellerami, jak to wydawcy mówią. Na przykład Ucieczka od bezradności, książka, którą już pięć lat temu napisałem, ona wciąż jakoś w dodrukach jest ciągle te... Nakłady schodzą, więc chyba takie tematy, które poruszam w tych książkach to są tematy dość uniwersalne. Ja się zresztą staram jakoś tak odbijać od różnych zdarzeń, które są bieżące, ale jednak przez pryzmat tego co bieżące właśnie pokazywać czy dotykać jakichś kwestii uniwersalnych. To dodatkowo w przypadku ćwiczeń z dysonansu było wyzwanie, bo to jest książka, która jest złożona z felietonów. To są felietony, które ja publikuję od 2021 roku na łamach Tygodnika Powszechnego co tydzień. To jest oczywiście wybór felietonów, nie, nie, nie wszystkie, które tam się tego czasu ukazały. Natomiast i felieton jest taką dziedziną, która właściwie na aktualności jakoś pracuje, no i z kolei pisanie felietonów w taki sposób, żeby one zachowywały świeżość po długim czasie, żeby termin przydatności do spożycia ich był długi też jest niełatwe, no ale raz mi się to lepiej udaje, raz gorzej. W tej książce staraliśmy się z redaktorką moją Dominiką Kardaś zebrać takie teksty, które naszym zdaniem no właśnie ten rodzaj takiej uniwersalności zachowały, które mówią po prostu o takich sprawach, które są zawsze aktualne. A ja lubię to bardzo, powiem szczerze i przy okazji lektury też czerpałam ogromną przyjemność właśnie z tego, że z niektórymi wydarzeniami, no które są z tej powiedzmy świeżej, przeszłości, zderzamy się już mając tę perspektywę czasu, to znaczy przeżywamy je i jakby rozumiemy je no, jednak trochę inaczej, bo takie zderzenie w momencie, kiedy one się wydarzają, czasem to są naprawdę mm, sytuacje bardzo mocno nas dotykające, jak chociażby nie wiem, doświadczenie pełnoskalowego wybuchu wojny w Ukrainie, to jednak czas powoduje, że ta nasza perspektywa się zmienia, a ten zbiór jest w dużej mierze właśnie o perspektywie na o perspektywach różnych. Na pewno, na pewno I, i też to jest w ogóle ciekawe ćwiczenie, żeby po pewnym czasie do tych y, takich rozważań, wrażeń wrócić. Ja zresztą w jednym z tych tekstów trochę się przyglądam temu zjawisku, jest taki felieton pod dziwnie brzmiącym tytułem Afuturyzm, mm -hmm. który właśnie dotyczy takiego naszego zatopienia w teraźniejszości, w momencie, w którym w danej chwili jesteśmy, w którym zazwyczaj no, nie patrzymy na to swoje położenie w taki sposób uwzględniający to, że ono też jest relatywne, że my też dzisiaj wielu rzeczy nie wiemy, że możemy zupełnie inaczej czasem spojrzeć na... To, co się z nami dzieje, Podaje tam między innymi przykład, bo mieliśmy rocznicę w 2023 roku inwazji na Irak i tego, co właściwie dzisiaj po tych dwóch dekadach wiemy, a czego wtedy nie wiedzieliśmy, jak bardzo zmieniła się nasza, nasza perspektywa w patrzeniu na to zjawisko. Zresztą to jest znowu aktualne z powodu tego, co dzieje się w Iranie, tak. ale ten rodzaj takiej niewrażliwości na, na to, że jesteśmy w jakimś takim czasie, który widziany z nie wiem, perspektywy roku, dwóch, trzech, dziesięciu lat zupełnie inaczej się jawi. Ten rodzaj takiego zatopienia i przekonania, że tylko to, co mam przed oczami, to co teraz mnie zajmuje, to co teraz jest w moich emocjach obecne, to jest wszystko 100% i niezdolność takiego wykroczenia trochę poza siebie, wydaje mi się dużym problemem dzisiaj. I jednocześnie sami wiemy w naszym życiu indywidualnym, że jak popatrzymy na zdarzenia, które miały miejsce, nie wiem, lat temu 15 albo 5 nawet albo i rok temu, i nierzadko bywa tak, że nasza perspektywa po czasie na te wydarzenia jest zupełnie inna. Mi chodzi o to, żeby taką świadomość w sobie budować i mieć ją cały czas, że to, co ja dzisiaj myślę, to, co ja dzisiaj uważam, to, co ja dzisiaj widzę, to nie musi być i nie jest zapewne 100% i nie chodzi też o to, żeby w jakiś taki relatywizm popaść i w ogóle nie być niczego pewnym, mhm. tylko po prostu o to, żeby mieć taki margines na swój błąd poznawczy, na niepełność perspektywy. O tym dużo. Lorenz Durell w kwartecie aleksandryjskim pisze. Ja też tę książkę w takim eseju na końcu pomieszczonym, który jest napisany specjalnie do książki, nigdzie nie publikowany wcześniej. Rozwijam tę, tę myśl Durella. Stop. Leżę w wannie i słucham techno. Skórę nadgarstków wybrzusza. Tętno. tworzy tsunami na wody powierzchni. Ile ma Twoje? Też 140. czterdzieści. Słucham ambientu, podpryszni, caryno. no melodię, a w głowie mam inną. Paruję skraplam się i zlewam Sto uderzeń na sekundę Tak podejrzewam Wpadnij do mnie Któregoś dnia Ten dystans Ten dystans Muszę ci coś powiedzieć Nim zapomnę że w pościeli i myślę o śmierci czy do junina dotarły już wieści że tu w serca w karcerze żeber się skończy, nie potrwa wiecznie patrzę w ogień i prawie mnie nie ma co myślałem to tylko chemia. Wszystko ma czas swój, wyznaczona godzina. Wiem teraz bardziej nie w nas leży. Wpadni do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Muszę ci coś powiedzieć, nim zapomnę, zupełnie wpadnij do mnie któregoś dnia, ten dystans, ten dystans, muszę ci coś powiedzieć, Nosowska i król Wanna, ten dystans, a u nas dysonans, a właściwie ćwiczenia z dysonansu. Zainteresowanie tym. Zajęciem, tą czynnością, a konkretnie zbiorem feliotonów Tomasza Stawiszyńskiego jest spore. Myśliwiecka myśliwieckamaupapolskieradio.pl to jest nasz adres mailowy i tutaj można się zgłaszać w sprawie książki, o której pan Tomasz już sporo opowiedział, ale to nie koniec tych historii i opowieści. Do rozmowy wrócimy tuż po godzinie 14.30.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 Wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litor Sol Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia jest 14.30. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Ostatnio zastanawialiśmy się ze znajomymi, skąd słowo dociekliwy. Czy ma coś wspólnego z cieknącą wodą? Jestem bardzo ciekawy, napisał do mnie pan Łukasz. W dawnej polszczyźnie funkcjonował czasownik ciekać i stanowił parę do wyrazu ciec, który znamy dziś. Tak jak mamy biec, biegać, tak mieliśmy ciec, ciekać. Nie bez przyczyny odwołałem się do czasownika biegać, ponieważ słowo ciekać miało dwa znaczenia. Albo płynąć, sączyć się, albo biegać właśnie. Widać to w czasowniku uciekać, który oznacza biegiem oddalać się z miejsca, w którym nie chcemy przebywać. I właśnie dlatego mówimy, że dociekamy prawdy, czyli oczywiście metaforycznie dobiegamy do prawdy, choć może dziś częściej powiemy, że do prawdy dochodzimy. Tak czy inaczej stąd właśnie określenie dociekliwy, czyli dosłownie taki, który dobiega do prawdy w celu jej poznania. Ze słowem dociekliwy związany jest przymiotnik ciekawy, który pierwotnie oznaczał taki, który szybko i dużo biega. Następnie taki, który biega, żeby zebrać nowiny i informacje i wreszcie pragnący coś wiedzieć i zainteresowany czymś. A jeśli ktoś taki wykazuje za dużo zainteresowania, to mówimy, że jest wścibski. To słowo ma związek z czasownikiem wścibić lub wścibiać, czyli wciskać, wpychać. Jeśli ktoś samowolnie wpycha się w nasze sprawy, bez uprzedniego zaproszenia, to oceniamy taką osobę oczywiście negatywnie i stąd nacechowanie słowa wścibski. Czasami przestrzegamy taką wścibską osobę słowami Nie interesuj się, bo kociej mordy dostaniesz I o to wyrażenie pyta pani Małgorzata Dlaczego akurat kociej mordy? Chodzi prawdopodobnie o to, że koty to ciekawskie zwierzęta Wszędzie zajrzą, każdy kąt obwąchają, a gdy coś się dzieje, to muszą przy tym być I ci z państwa, którzy mają koty, na pewno znają to z doświadczenia a jeśli są Państwo ciekawi innych spraw dotyczących języka, to proszę przysyłać do mnie pytania pod adresem przysłowiemałpapolskieradio.pl. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Bardzo dziękujemy. Kolejne przysłowie, oczywiście jutro w audycji tu myśliwiecka 357 po 14.30, no, a my zaraz y, będziemy dociekać o rzeczywistości w rozmowie z naszym dzisiejszym gościem. Śliwiecka 357. Tomasz Stawiszyński jest niezmiennie naszym gościem ćwiczenia z dysonansu. To jest zbiór felietonów, które ukazywały się w ciągu ostatnich kilku lat w Tygodniku Powszechnym. I to jest książka, która, tak jak wspominałam wcześniej, jest pretekstem do naszej rozmowy. Powiedział pan o tym przyjmowaniu perspektywy. Tam też wydaje mi się, że taką ważną myślą i oceną, Rzeczywistości, w której funkcjonujemy jest no to dążenie do polaryzacji, przynajmniej w opinii publicznej, przede wszystkim wykorzystywanej przez polityków mam wrażenie, bo to bardzo służy prowadzeniu ich narracji. To trochę jeszcze poproszę pana może o rozwinięcie. Dlaczego? Tak ważną umiejętnością dzisiaj jest jakiegoś rodzaju krytyczne patrzenie właśnie na, na te polaryzacje. No, mówiąc szczerze, wydaje mi się, że polaryzacja jest jednym z takich najbardziej y, druzgoczących zjawisk dla sfery publicznej, dla życia społecznego i też dla życia indywidualnego, bo myślę, że ona nas na różnych poziomach przenika i kształtuje, formatuje, a w Polsce przybiera bardzo specyficzne, lokalne formy, choć naturalnie nie jest zjawiskiem do Polski ograniczonym, bo z powodzeniem ją można dostrzec niestety właściwie w tej chwili we wszystkich zachodnich krajach. I ona jest jakby takim chyba podstawowym parametrem, którym da się opisywać dzisiejszą rzeczywistość polityczną. Ja definiuję polaryzację jako takie stanowisko nie tyle polegające na tym, że istnieje powiedzmy binarny podział w polu politycznym, że są jakieś dwa obozy i te obozy są na antypodach i wobec siebie ustawione polemicznie i musimy dokonać wyboru pomiędzy jednym albo drugim, bo tak mniej więcej wyglądała demokracja amerykańska do, do niedawna jeszcze, że właśnie w ten sposób to było ukształtowane, a jednocześnie traktowaliśmy to jako pewien wzorzec takiego społeczeństwa demokratycznego. Raczej polaryzację widzę jako taką sytuację, w której rzeczywiście są te dwa obozy, ale każdy o drugim sądzi, że ten drugi nie ma prawa istnieć, że jego obecność w sferze politycznej, w życiu społecznym jest skandalem, jest czymś, co jest źródłem wszystkich problemów. Właściwie wszystko, za czym stoi też w jakimś sensie jest sprzeczne z tym, jak Powinna wyglądać dokładnie, rzeczywistość tak. według drugiej strony. To są ci po drugiej stronie, reprezentują antywartości, my reprezentujemy wartości. To, co dla nas jest chwałą i powodem do chluby, to tam jest czymś dokładnie odwrotnym. My jesteśmy po stronie światła, tam ci są po stronie ciemności. To w formie mniej lub bardziej zradykalizowanej dzisiaj w Polsce występuje. Są oczywiście te obozy takie po obu stronach najbardziej zapalczywe, w których już jakby nie ma żadnego niuansu. Jest jakaś myślę duża część społeczeństwa, która jednak tego typu postaw, przynajmniej nie w całości, nie, nie, nie przyjmuje. Widziałbym kilka zagrożeń, które się z tym wiążą. Po pierwsze takie zagrożenia bardzo praktyczne dla powiedzmy jakości życia publicznego, społecznego. Właściwie jakości tego całego obszaru, który polityka reguluje, w którym ma rozwiązywać rozmaite problemy, które nas dotykają. No bo w takim spolaryzowanym układzie w zasadzie rządzący nigdy nie biorą odpowiedzialności za własne błędy, no bo odpowiedzialnością za wszelkie niepowodzenia obarcza się przeciwnika. To widzieliśmy mhm. bardzo mocno, wydaje mi się, w przypadku pandemii w Polsce, gdzie w zasadzie nikt żadnych błędów nie popełniał, bo zawsze druga strona robiła wszystko źle. To jest też, myślę, powód, dla którego u nas nie było nigdy takich obchodów oficjalnych y, pamięci, żałoby posmarłych na COVID. One mm -hmm. były właściwie w każdym nie. kraju No tak, u nas to Niemal. nie istnieje. Może u nas tego nie było. Przez ten ból większy niż twój Więc moja, mój. No Właśnie, moja, moja teza jest taka, że to się jednak wiąże z polaryzacją. Mm -hmm. To znaczy, że że ponieważ no, to by wymagało jakiegoś takiego wspólnego uznania, że dotknęła nas jakaś tragedia, że my wobec tej tragedii stajemy razem i wspieramy się nawzajem, nawet jeśli gdzieś na jakichś poziomach dzielą nas przekonania, światopoglądy i tak dalej, Tutaj niestety nie było to możliwe, bo właśnie każda ze stron uważała, że to ta druga jest winna wszystkiemu. To znaczy, że wszystkie zgony na COVID były albo winą rządzących, albo winą opozycji. Nie ma tutaj tego poczucia wspólnoty, jest tylko właśnie przerzucanie się odpowiedzialnością. Więc jakby ten wymiar pragmatyczny związany z tym, że się ludzie zajmujący polityką nie czują odpowiedzialni za błędy, które popełniają, zawsze przerzucają je na innych, więc nie muszą się na nich uczyć, bo kto nie popełnia błędów, ten się na nich nie może uczyć. To jest jeden aspekt sprawy. Ale drugi aspekt sprawy jest taki, mi się wydaje, że, że się wszyscy trochę demoralizujemy w ten sposób. To znaczy... I, i, trochę, i trochę osłabiamy swoje zdolności poznawcze, bo jednak w tej logice polaryzacji no, nawet najbardziej skomplikowane problemy zostają zredukowane do postaci takich super prostych kwestii zazwyczaj właśnie związanych z tym, że jacyś bardzo źli ludzie okropni, wstrętni, niedobrzy prymitywni, głupi coś zepsuli i w ten sposób w ogóle nasz obraz świata się strasznie upraszcza, to znaczy my zaczynamy Operować taką wizją rzeczywistości, w której są tylko czernie i biele i w której za wszystko, co idzie nie tak, odpowiadają jacyś okropni, źli, głupi ludzie. To mi się wydaje bardzo niebezpieczne, bo potem się przenosi w ogóle na cały sposób naszego funkcjonowania poznawczego, mentalnego. Temu towarzyszy też takie rozedryganie emocjonalne mhm. straszne, podbijane przez algorytmy. No i ten kraj obraz się robi taki rzeczywiście nieciekawy nie, nie przez to. Wiszyński jest naszym gościem, to ja o pieniądzu jeszcze chciałabym chwilę porozmawiać, nie o samym pieniądzu, ale o komercjalizacji, bo mm, tak poświątecznie y, chciałam się pana o to y, spytać, a wiemy, że panu bardzo bliska jest refleksja związana z chrześcijaństwem w naszym życiu. Jak pan myśli, dlaczego Wielkanoc nie uległa tak dużej komercjalizacji jak Boże Narodzenie? <śmiech> mm. No, chyba nie bo ma... jednak czuje, widzimy tak. różnicę, myślę, że bardzo tak. wyraźnie. Tak, chociaż też y, te, ta komercjalizacja następuje, bo, bo jeżeli chodzi o produkty wielkanocne w postaci różnych zająców, czekoladowych no tak, i tak dalej, ale też jest tego to, sporo. Tak. Ale myślę, że przy tym jak y, święta, jak Boże Narodzenie tak. właśnie dyktuje nasze życie już od listopada po wszystkich świętych, to tutaj ta skala jest zdecydowanie mniejsza. To prawda. To prawda. Mm, y, nie zastanawiałem się nigdy jakoś głębiej nad tym, muszę na bieżąco trochę teraz porozumować, ale myślę, że no, przede wszystkim nie ma prezentów na Wielkanoc, więc odpada ten cały potężny przemysł związany z prezentami, chociaż gdzie niegdzie jakieś formy takich prezentów drobnych oczywiście też się pojawiają. No, to jest inny moment w roku. Boże Narodzenie ma ten element zimowo taki refleksyjny, kiedy właśnie jest ciemno i zimno, przynajmniej w znacznej części krajów, w których się Boże Narodzenie obchodzi. Nie wszędzie oczywiście. I, i, i ten rodzaj takiego, takiej potrzeby jakiegoś ciepła i światła w tym czasie myślę, że da się lepiej, lepiej pod względem finansowym sprzedać. Może też dlatego, że ta opowieść o takim jakimś malutkim dzieciątku, które się pojawia w stajence, powiedziałbym, bardziej przemawia do nas i jest taka bardziej kojąco kojąco, uspokajająca, aniżeli, aniżeli historia człowieka umierającego na krzyżu. On wprawdzie zmartwychwstaje triumfalnie. No właśnie, tak. no właśnie. Ale też... to, jest, to jest dosyć, może dzisiaj dla części osób abstrakcyjne, może jednak ten taki, powiedziałbym, ładunek okropności, który jest w tym obrazie krzyżowanego Chrystusa przez ludzi, skąd idą od krzyżowanego, więc tu jest ten aspekt jakby naszej winy, za to wszystko, czego widzieć nie chcemy też, jak sądzę, do tego się dokłada. No plus wiosna może w ogóle tak mhm. działa, że, że i budzenie się wszystkiego do życia, że może mniej tak bardzo potrzebujemy tego typu obsługi komercyjnej. No ale to też się trochę staje takim dzisiaj wakacjami wiosennymi, przesileniem. Na pewno ta symbolika chrześcijańska słabnie. Jej obecność, jej siła oddziaływania. No a jednak to, to, co jest wpisane w święta, no to myślę, że wiąże się z taką właśnie głęboką refleksją dotyczącą życia i śmierci, bo, bo o tym te, te święta są. To już tak zupełnie na koniec, jeżeli pan oczywiście będzie chciał się podjąć, pomyślałam sobie, że może przydałby nam się taki prosty, podręczny zestaw lektur na, na dzisiaj. Właśnie czegoś, co w tej skomplikowanej, powtarzamy to po prostu jak jakąś kalkę, ale w tej skomplikowanej rzeczywistości pomaga się odnaleźć. Oczywiście oprócz ćwiczeń z dysonansu, które my też mamy dla państwa, tutaj od razu powiem, że rozdajemy dzisiaj egzemplarze, więc zapraszamy do kontaktu. No, Ja na pewno, tak jak w książce, zawsze polecam Kwartet Aleksandryjski. Uważam, że warto tę książkę czytać, bo ona dobrze nam ustawia nasze miejsce takie w świecie. Lorenz Durell, Justyna Baltazar, Montoli i Klea. To są takie cztery powieści, które tworzą ów kwartet. Jest znakomita książka. Niestety nie ma jej jeszcze po polsku, ale mam nadzieję, że się ukaże wkrótce brytyjskiego pisarza Pola King's Norta Against the Machine. Jeśli ktoś czyta po angielsku, to bardzo polecam, bo uważam, że jest to jedna z ciekawszych rzeczy, jakie na temat współczesnej rzeczywistości napisano. Ona się ukazała niedawno we wrześniu 2025 roku i dotyczy no właśnie takiego umaszynowienia rzeczywistości, najkrócej rzecz ujmując, takiego przejęcia coraz większych kolejnych obszarów naszego doświadczenia, naszego życia przez algorytmy, przez struktury elektroniczne, rzeczywistość wirtualną, słowem przez wszystko, co nie tyle powiedziałbym odnosi się do nas w taki podmiotowy sposób z troską i współczuciem, ile raczej wylicza, parametryzuje, redukuje, robi wspólny mianownik, sprowadza wszystko do wiązki liczb, tak żeby się kalkulowało i żeby się opłacało. I to jest coś, co wydaje mi się bardzo bardzo ciekawe. Bardzo polecam też francuską filozofkę Chantal Del Sol, którą mam za jedną z takich najprzenikliwszych dzisiaj myślicielek i jej książki, nie wszystkie, ale, ale znaczna część po polsku są dostępne i w zasadzie każda jest warta, warta uwagi. I poza tym to w ogóle polecam y, taką y, klasyczną powieść. Y, wszelkie klasyczne, standardowe, kanoniczne powieści XIX wieczne, XX wieczne. Jako i ćwiczenie z wyobraźni i mentalizacji tak zwanej yy, i też jako właśnie taki rodzaj wglądów, w skomplikowanie i nieoczywistość ludzkich spraw, więc tak bym chyba zarekomendował. To tak w kontrze do, yy, tego, do tej pogoni za nowościami, o których tak, mówiliśmy tak. na początku naszej rozmowy. Tomasz Stawiszyński był dzisiaj z nami. Bardzo dziękuję za Bardzo rozmowę. Dziękuję. Osiem minut zostało nam do godziny 15. Dziękujemy Państwu za ten wspólnie spędzony czas ćwiczenia z dysonansu trafią dzisiaj w ręce pani Sylwii, pana Przemysława oraz pani Jadwigi. Katarzyna First Wojtkowska, Katarzyna Wojtasiki, Marta Malinowska. Życzymy dobrego wtorku, do usłyszenia. To promocja. W ustawionym konkursie piosenki udział wzięli Kasia Stankiewicz Mam ręce i... Andrzej Dąbrowski Zielono mi Reni Jusis proszę wejść, proszę wejść, Barbara Brońska Kaluś Kraksa kryzys. Nie pytaj mnie, dlaczego nie odzywam się. Kasia Lins. Takie same dłonie wciąż. Zespół metro. I tak mówię już słońcu na kraty, że kształt. Ustawiony konkurs piosenki do obejrzenia na stronie i YouTubie trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiosenna wyprzedaż w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%. Media Expert.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 We wtorek i środę mocny, mocny start! We wtorek i środę w Kauflandzie woda mineralna Muszyna, 94 groszy za 1,5 litrową butelkę przy zakupie 6. A płyny do płukania Kokolino kup jeden z Kaufland Kart, drugi tańszy gratis, 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.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 Żegnamy reklamy